Zaśpiewajmy na cześć Jezusa Eucharystycznego, który dokonuje takich cudów, aby był uwielbiony, abyśmy my bardziej, jeszcze gorliwiej przyjmowali komunię wzajemnie za siebie, małżonkowie, ale także w innych wspólnotach, grupach, relacjach. Jezu, ufam to. Jezu, pomagaj! Jezu, Jezu, ufam tobie! Jezu, Teraz, kochani, oddaję głos Bartoszowi, który ma 19 lat i który tutaj bywa na nabożeństwach, chociaż uczy się i tego czasu nie ma za wiele, ale dzisiaj też chciał wobec Boga i nas powiedzieć, jak Pan Bóg działa, jak Jezus jest Bogiem żywym. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, mam na imię Bartosz, jestem uczniem już klasy maturalnej, zostałem uzdrowiony z wodonercza dokładnie 29 stycznia 2019 roku tutaj na mszy świętej z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała. Wodonerczy zostało zdiagnozowane u mnie w 2018 roku. Potwierdziły to badania takie jak USG czy tomografia komputerowa. 29 stycznia miałem też mieć wykonywane badanie urodynamiczne. Byłem na tym badaniu, potwierdziło to obecność wodonercza. Wróciłem do domu, mama powiedziała do mnie, Bartek, pojedziemy wieczór na mszę świętą tutaj i może Jezus się uzdrowił. Przyjechaliśmy, bardzo się modliłem ja, moja mama, znajomi, których prosiliśmy o modlitwę. I pamiętam, że podczas modlitwy ksiądz Janusz wypowiedział takie słowa Jezus uzdrawia chłopaka, który od dłuższego czasu ma problemy z nerkami. Ja wtedy zacząłem bardzo płakać, nie mogłem tego płaczu powstrzymać. Po czym y, przechodził y, wśród nas sam Jezus. I w, y, gdy był blisko mnie, przed samym mną praktycznie, to wtedy też zacząłem płakać i nie mogłem tego płaczu powstrzymać. Potem był już trzeci raz, kiedy zacząłem płakać. Było to w momencie y, modlitwy wstawieńczej z nałożeniem rą rąk kapłana. Też ja zacząłem bardzo płakać, nie wiedziałem, jak to powstrzymać. Hmm. Wróciliśmy do domu, ja to tak bardzo przeżywałem, co się ze mną wtedy działo, bo ja jestem chłopakiem, który rzadko płacze hmm. i w ogóle nie płacze, dzięki mamuś. I Mieliśmy wizytę u Pani urolog zaplanowaną na marzec, w której też poprosiłem ją o wykonanie badania USG. Miałem go zaplanowany na wrzesień. Wstawiłem się, Pani doktor wykonywała to badanie i powiedziała, że w prawej nerce nie ma wodonercza, a w lewej jest znikomy ślad. Chwała Panu. przy, przy mam tutaj zaświadczenie potwierdzające. Dziękuję bardzo. Bóg zapłacę serdecznie za te świadectwa. Moi kochani, zanim uwielbimy Pana Boga, chcę powiedzieć, że nie bądźmy głusi na Jezusa eucharystycznego. Jeszcze raz to powtarzam, bo Pan Jezus przechodzi wtedy, kiedy się nie spodziewamy nieraz, wtedy, kiedy się spodziewamy nieraz właśnie, tak jak tu w przypadku Bartosza, mama jest pewnym też impulsem, tłem do tego, aby rozpalić wiarę żona dla męża, mąż dla żony w różnej postaci. Dlatego, tak jak w Ewangelii po Zmartwychwstaniu, Niech rozniesie się ta wieść o tych cudach, których Pan Jezus dokonuje w czasie Eucharystii. Bądźcie świadkami tego, co dzisiaj usłyszeliśmy. Uwielbiajmy naszego Pana. Jesteś Królem, jesteś Królem, jesteś Królem, Królem. Jesteś, królem. jesteś Królem, jesteś Królem, Królem jest Wójt. Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawajmy przed obliczem Pana, nie go. Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie Stawajmy przed obliczem Pana, w Go Jesteś Królem, jesteś Królem, jesteś Królem. Podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawajmy przed obliczem Pana, w Go. Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawajmy przed obliczem Pana, w Go.